czym nic się nie dzieje. I staraj się go regulować, Nie staraj się go podgłaśniać a nie ściszać. Przewieź do przodu a niej za chwilę. Wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz niemiecki. Nothing can disturb you, can it? After all, it's an everyday world. No one ripples on the tranquil waters of your life. Yet the day must draw to a close, and night is as inevitable as death. But you are safe. Of that you are certain. You are safe. Aren't you? You did lock the door. latch the windows. Didn't you? Yes. You are safe. And your will is strong. There is no room for superstition in your mind. Is there? Is there? Don't be too sure. Soon your fingers may itch to shut off the sounds you hear, your throat tighten, the thudding of your heart become a mallet, driving a blood-red stake through to your soul, your room, your comfortable home become a cold tank. Witamy w podcast 111, taki grobowo-cmentarzowy. co tam jest? Proszę ci, powiedz mi, co tam jest? Nie wiem, co się świeci i idzie w nie, naszym kierunku. Nie, nie, nie, nie, świeci, to chrobocze. Chrobocze? W naszym no. kierunku? Ale, ale zobacz, no. so, zobacz tam na, lew na lewo, na lewo, no. za tym grobem. To, to nie, to, to podobne do Michała jest. Nie? A, no. a faktycznie. Serdecznie witamy w podcaście 111. W porównaniu do podcastu 110 mówimy bardzo niewyraźnie, bo jesteśmy na cmentarzu i będziemy dzisiaj duże kopać. Filip, a tam, a tam, a tam, tam, tam, tam, tam, tam, ale zobacz na prawo. Cio, cio, cio, cio. Filip, ja się boję. nic Nie bój się. Nic. Trzymaj się za rękę i cio. Dzisiaj będziemy mieć podcast taki... Idziemy taki cmentarno i będziemy duże grzebać. Agnieszka ma w plecaku dwie łopaty z caperkę. O Jezus Maria, to są cicho. łopaty. Ojej, ojej, całe szczęście. Agnieszka ma łopaty, dwie, saperkę i tłuczek do mięsa. I ma też... Hej, nie jest mój. Miała? A ja słyszałam, że co kupiłeś to nie ma. Nie, to ognia. po ciąg, a on nie I, I ten, pada deszcz, jesteśmy na cmentarzu, nasze kalosze mamy całe w Łocku, bo pada. Ty lubisz kiedy pada? Ale pewnie, że lubię kiedy pada, zwłaszcza lubię kiedy pada, to masek. Tak. Okay to mafek, a to Indianie mają te, te małki, oni, oni rzucają to mafkami. I one padają. Tak, one padają, tak. Całą pererynę, całą pererynę masz mokrą, ale pereryny nam dzisiaj będą bardzo potrzebne, żeby nas nie obłociło i tak, nie... że tylko pererynę. Tak, mamy pererynę, mamy tutaj ten. i Będziemy dzisiaj odkrywać i grzebać w grobach, bo dzisiaj mamy taki podcast grobowo. O, to ja nie. To, to ja w ogóle nie. Ty nie będziesz grzebać? Nie będę grzebać. To, grzeba. to będziesz szczała na czatach i ten i sprawdzała, czy nikt nie idzie, dobra? A ja będę... Ty, ty, którą... Na pewno nie będę kopać. A ty masz, łop, ty masz szpadel z tyłu, czy łopatę? No nie, nie, Ej, nie pakowałeś mój plecak, tak? Tak, mówisz? No A nie? Jezus Maria, kto pakował mój plecak? To Zatem dzisiaj będzie podcast o tym, i będziemy o tym że, że kopiemy. Dzisiaj będziemy odkopywać stare podcasty, które już nie nadają. I się z grobu. nie nadają się do czego? Nie nadają się do słuchania. Na żywo, bo już ich nie ma. Prawie ich nie można znaleźć. Tylko ja mam stare takie... Stare mam takie cmentarzysko, w którym wiem, gdzie można je odkopać. A to wiele wyjaśnia, wiesz? Co? A czemu tam jest mgła? Bo jest yy, deszcz. A jak deszcz spada na glebę, to paruje. I od tego się robi mgła. I dlatego lubimy, kiedy pada. Tak, lubimy, kiedy pada. bo lubimy i lubimy kopać w ziemię i odkopywać, tak. Co najpierw będziemy wykopywać? Idziemy do pierwszego grobu. Nie nie pytaj, bo ja się dalej boję. Dobrze, to ja będę teraz sam kopał, a ty idź, to masz termos z herbatą i co by tam usiądź na koło prosektorium i co by wypij herbaty trochę gorącej. To nie jest naprawdę Prosektorium czy herbata? Prosektorium, Aha, dobra. No to wypij sobie herbatę na parkingu w do naszej Warszawki. jest cały klimat w ogóle. Tutaj nie ma parkingu. Jesteśmy na cmentarzu. Ale. Aha, parking dla tych samochodów, co przyjeżdżają i w tym, mają trudne. Odkopywać groby, tak? Tak, tak, tak. No dobrze. Dobrze, to idziemy kopać. Idziemy kopać pierwszy podcast. Będziemy rozkopywać. Może rozkopiemy jakiś taki wielkopolski podcast. Na przykład... Na przykład... Zobaczymy, pokażmy trochę pokoju. Kopmy je. Lubisz kopać? A ja się boję. A ja lubię, kiedy bada. poszła na czaty poszła patrzeć, nikt tutaj na mnie przeszkadza kopać, w zasadzie mi, nikt nie przeszkadza kopać, przywitaliśmy się z wami drodzy słuchacze w ten dzisiejszy wieczór podcastem który nadaje który nadaje, nazywa się tak jak słyszeliście Celuloid. chłopaki chłopaki wciąż nadają a puściliśmy ten kawałek, odgrzebaliśmy go w zasadzie, bo mamy go tutaj w naszej naszej walizeczce Dlatego, żeby przypomnieć, jak to wszystko było, jak to wszystko się zaczęło i jaki jest też hymn podcasterów, bo pewnie ci nowi podcasterzy nie wszyscy wiedzą, jak to się zaczęło, dlaczego się to zaczęło, no i kto był prekursorem tego wszystkiego. Zatem dzisiaj podcast taki, jak już wspomnieliśmy, grobowo, cmentarno, poszukiwawczo, odkrywczy, czyli będziemy odkrywać podcasty, które już nie nadają i będziemy tutaj właśnie grzebać w piachu, w zasadzie ja, bo Ginger jak już powiedziałem, poszła na czaty i nie wiem kiedy wróci, nie wiem czy w ogóle wróci czy ją gdzieś tam jeszcze znajdę w dzisiaj, ale, ale poszukajmy pierwszy podcast czyli odsunmy, odsunmy tutaj ten kamień posprawdzajmy mamy tutaj pudełko Pudełku mamy. Co mamy? W pierwszym pudełku mamy Timicast Showdown, czyli podcast, który nadawał od samego początku oficjalnego polskiego podcastingu i pierwszy odcinek, pierwszy odcinek, który znalazłem, tak zwany odcinek pilotażowy z 19 maja 2005 roku. Właścicielem i głównym prowadzącym podcastu był Bartek Klimaszewski oraz yy, Madzia, która potem zaczęła z nim nadawać, ale głównym takim przewodnikiem nadającym był właśnie Bartek. To co udało mi się znaleźć od Bar o Bartku w internecie, proszę posłuchać, czyli od szóstego roku życia zajmuje się muzyką. Ukończył szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Pile w klasie fortepianu. Następnie uczył w liceum muzycznym. Uczył się w liceum muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w klasie fagotu nauka w tej szkole dała mu wykształcenie muzyka sięga jednak Bartek oczywiście, Bartek sięga nie tylko do instrumentów klawiszowych fagotu. czuje się świetnie grając na przeróżnych instrumentach perkusyjnych przez pewien czas grał również na flecie i saksofonie obecnie, z tego co jest napisane na stronie studiuje filozofię, filologię angielską strona podcastu jako, nie, jako, nie, jako jedyna z niewielu podcastów, które już nie nadają nadal działa proszę sobie wejść na Timmy Castle. .off.pl i tam znajdziecie, tam, tam znajdziecie e, większość podcastów. Chyba było 9 albo 10. Bartek na, na, na, nadawał przez e, 8 miesięcy. Potem z tego co pamiętam wyjechał do Londynu e, i tam tam zamilkł. Nie wiadomo co się z nim dzieje, ale Bartek e, na pewno gdzieś gra, na pewno coś robi, bo Bartek jest, e, jak już się dowiedzieliście, muzykiem i po prostu ma zespoły muzyczne i można sobie wejść na przykład na stronę folin.com.pl pisze się f a l i -N i tam jest jego zespół muzyczny jest tam o nim właśnie to co przeczytałem, jest to wszystko 2003-2004 rok mam nadzieję, że Bartek, że Bartek gdzieś jeszcze coś podcastowego zrobi, posłuchajmy jak brzmiał głos Bartka i jak brzmiał po prostu podcast Timicast. Nazwa, nazwa podcastu pochodzi... Bartek jechał na wycieczkę kiedyś, dawno temu do Grecji i przejeżdżał przez rumuńską miejscowość Tymiszoara i stąd się wzięła nazwa Timicast. Bardzo fajny, bardzo profesjonalny, bardzo taki klimatyczny podcast. Można sobie ze strony pościągać i polecam, bo muzyka Bartka, którą sam grał i jak i prezentował, była bardzo, bardzo ciekawa. Posłuchajmy Bartka słuchajmy Timikastu. jak to było ponad dwa i pół roku temu. Tymicast. Tymicast. Bees or not. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take up arms Witam w Showdown. Ja nazywam się Bartosz Kimaszewski i od dziś, ale regularnie będę starał się dostarczyć wam trochę świeżych wiadomości i również świeżej muzyki. Dzisiaj mamy odcinek wyjątkowy, bo to jest odcinek pilotażowy naszego podcastu i dziś mamy 19 maja 2005 roku. A bardziej szczegółowo na temat tego, czym zajmiemy się w Teamcast Showdown, um, czym dzisiaj zajmiemy się w Teamcast Showdown, to trochę pogadanki na temat czym jest podcast. Przedstawię Wam trochę podcastów polskich i zagranicznych. No i porozmawiamy o tym, czym zajmiemy się w Teamcast Showdown. No i muzyka. Muzyka przede wszystkim, aczkolwiek myślę, że nie ma sensu umieszczać tutaj całych podcastów składających się wyłącznie z muzyki. Dlatego też będę od czasu do czasu troszeczkę sobie gadał yy, yy, do mikrofonu żeby przedstawić wam jakąś opinię na dany temat um, a co z muzyki no, dziś mamy artystę polskiego Abandon No Hope w kąciku jazzowym bo taki mamy mamy rock, Joey Trio, Kenil i Tao i na koniec na poprawienie wszystkim humoru All Stars Trio to cóż yy, proszę usiąść wygodnie i zapraszam serdecznie. miał właśnie głos Bartka klimaszyckiego Podcast zresztą z Wielkopolski. Zmęczyłem się tutaj odkopując. Ginger ciągle nie ma. Ciągle gdzieś gdzieś jakieś cienie chodzą, takie po cmentarzu, ale Ginger miała mi ostrzegać. No dobra, zakopałem tą kapsułkę. Teraz odsuńmy kolejny grób. Zobaczmy, co tam mamy. Mm. Mm. New Salvation, widzę, obłocone takie, trochę trzeba to obłoczyć. New Salvation, mamy pudełko z napisem, jak wspomniałem, New Salvation i nazwisko człowieka, który publikował ten podcast od wiosny 2005 do zimy 2006 jest Marek Weinberg z Wrocławia. Posłuchajmy, jak Marek, jaki Marek miał głos, jak Marek artykułował dźwięki um, Marek w zasadzie w swoim podcaście mówił o wszystkim, mówił o podcastach mówił o tym co robi mówił um, o swoim zespole w którym grał, czyli kolejny podcaster który miał do czynienia z muzyką czyli posłuchajmy podcast New Salvation strony niestety już nie ma www.newsalvation pisało się new s -n -u, strona już nie istnieje ale można gdzieś znaleźć w sieci jeszcze troszeczkę opracowań tego podcastu, szczególnie u Jacka Artmiaka. Posłuchajmy głosu z zagrobu Marka Weinberga. Witam wszystkich w moim pierwszym podcaście, takim troszeczkę testowym, bo chciałbym zobaczyć, jak to wszystko będzie działało. Powiem może jeszcze, powtórzę, że, że podcasting... Taka idea, czy, czy sposób nowy na publikowanie plików w internecie, gdzie każdy może sobie myślić swoje nagrania dźwiękowe, cokolwiek. Może to być e, taka czytana alternatywa dla bloga, e, mogą być to, nie wiem, wiersze, a mogą być to całkiem, całkiem profesjonalne audycje radiowe. I każdy sobie takie coś może umieścić w sieci, e, opublikować i udostępnić dla innych. Więc to taka troszeczkę. To alternatywa dla radia, gdzie moglibyśmy sami decydować o tym, czego słuchamy i kiedy słuchamy, słuchamy bo wyobraźcie sobie... W ogóle okazuje się, że mamy 20 polskich podcastów. Niesamowite, bo niedawno było parę na krzyż. Mamy już 20. Tylko chciałem zobaczyć, bo tu się wszyscy ekscytują, że jest ich 20 i tak dalej, ale że niektóre są nie do końca aktywne, że tak powiem i nie do końca aktualizowane za często. Więc Liczba podcastów takich rzeczywiście Tyklicznie i regularnie nakrywanych jest trochę mniejsza No ale ważne, ważne, że są Ważne, że są nowe i <śmiech> Ważne, że No, że coś się tam dzieje Powolutku i kula Jacek Ardymiak z... z netatnika Ze strony podcast.pl <śmiech> został, został, że tak powiem, puszczony <śmiech> Został puszczony W Daily Source Scott Adama Kerry ja gratuluję bardzo serdecznie, bo by by jeszcze czego. Ja jeszcze nie doszedłem do... Yy... podcast z New Salvation, odkopany teraz go zakopmy szybko, tam gdzie był żeby rano przyjdą grzebać nowych, żeby nie było widać. Zasuńmy, zasuńmy w ciężkie kamienie. Znowu Jin mi nie pomaga, znowu gdzieś cholera, nie wiadomo gdzie. A obok, obok tego grobu z New Salvation jest strasznie szebnięty. Drugi taki ogromny pomnik, postaram się to sam. Wypchnąć teraz? Ciężko się da, ale dało. Mamy kolejny nieżywy podcast. Napisane jest na pudełku. Shaiba.com Shaiba.com Z tego co wiem, Shaiba.com nadawała z zagranicy, ale ciężko znaleźć dzisiaj jakieś na nagrobku tutaj niewiele jest napisane, na nagrobku niewiele jest tutaj podane. Co to jakiś głos tutaj mi przychodzi? No pojawił się przede wszystkim pojawił się nowy Co podcast. Co to za głos? Nazywa Halo. się bardzo wymownie szajpa.com e, Przy okazji Halo. pozdrawiam prowadzącego pana Sławka i jego kolegę pana Staszka jeśli wysłuchacie podcastu, będziecie wiedzieć o co chodzi. Podcast jest no, bardzo ciekawy, śmiałem się, bawiłem się dobrze słuchając tego podcastu adres to www.szaiba.com. Dodam to do notatek oczywiście Słuchajcie, śmiejcie się, subskrybujcie, już niedługo ten podcast będzie w katalogu w iTunes polskich podcastów, no tak na marginesie no, pojawiły się nowe polskie podcasty właśnie w tym katalogu, jest Trącić szkoły, jest e, Marek z Wrocławia, ze swoim New Salvation, jest Martin z Krakowa e, przepraszam, z Bristolu e, z e, Masą Krytyczną e, także no, ta Polska, Polski ten katalog e, powoli zaczyna się wypełniać. Co na Witkowskiego głos, jakiś taki skąd on się wziął, skąd on się wziął Posłuchajmy Szajby, posłuchajmy, posłuchajmy, co tam się działo. Szajba Podcast. Tak wam powiem, że jeden, jedyny odcinek był dostępny tylko do ściągnięcia, a reszta była chyba publikowana na stronie jakoś w takim playerze i chyba nie dało się tego ściągać dokładnie, dokładnie nie pamiętam. Ale posłuchajmy, bo duchy Witkowskiego miały rację. Bardzo, bardzo fajny i ciekawy. Słuchajmy troszkę więcej Szanowne subskrybentki i szanowni subskrybenci, witam Was gorąco w pilotażowym wydaniu podcastu Szajba. Dlaczego Szajba? Dlatego, że pomimo terminowo opłacanych rachunków telefonicznych pomimo podatku VAT, mimo buta rozmiaru 42, pomimo konta w banku, kredytu hipotecznego oraz, a nawet przede wszystkim, pomimo Toyoty, o niewielkim przebiegu w miejscu, pomimo tego wszystkiego, czuję, że jestem szajbnięty. Fakt zainfekowania szajbą, nawet głęboko ukrytą, będącą w stadium inkubacji, nie powinien Was zrażać. Nawet ci spośród Was, drogie subskrybentki i drodzy subskrybenci, którzy obecnie szajbnięci nie są i nigdy nie będą, nie powinni się poddawać. Nie powinni przeskakiwać teraz do kolejnej ścieżki. Nie powinni przesuwać suwaka, żeby sprawdzić, czy dalej podcast ten bardziej znormalnieje i już szajbnięty nie będzie. Nawet ci bowiem Którzy tryskają krynicą normalności, rzetelnej, zdrowej, niezłomnej czystości i pogody ducha, a także nawet, co po niektórzy wegetarianie przyznają, że czasem. Przed chwilą wysłuchali Państwo inwokacji do podcastu szajba.com w wykonaniu Jebodiemira Proszenko. Tu podcast Szajba. Jest świątek, godzina 48.50. Za chwilę wiadomości, a zaraz po wiadomościach zaprezentujemy Państwu reportaż z cyklu Dyżurny Pan Sławek pod tytułem Powrót Stacha. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Przypominamy, że listy do nas należy kierować na adres szajba.małpa.szajba.com z dopiskiem, gdziekolwiek jesteś, jest jakaś szajba. A teraz na antenę wchodzi już Jerzymiu i głownik z najnowszymi informacjami. Bing, bing, bing, bing, bing. Dzień dobry, Państwu, Jest środa, godzina 18.48. Wiadomości z kraju i ze świata. Z kraju. Kandydat na rzecznika prasowego RP w Zimbabwe, murkrabia docent dr Dominika Kostucha z domu Tymińska w ramach kampanii wyborczej odwiedziła dziś pościchwosty wielkie w powiecie z Rzymi Grodzkim. Na przystawkę podano kawior z pekarii, perliczki w sosie słodko-kwaśnym, tritongę i parurę. Główne danie w wykonaniu szefa kuchni dworu pościchwockiego, pana Jatamury Penquin, stanowiła wyborna polędwica z psa, siedem smaków. Przyjęcie zaszczycił swą obecnością burmistrz pościchwostów wielkich, pan Zwieńczysław Grzęda oraz jego kotna Tamur z małżonką. Warszawa. W Belwederze rozpoczęto dziś instalację parasoli deszczoodpornych. Wiekowe sklepienie tej znamienitej sali domagało się renowacji od dawna. Kolejne ekipy remontowe dokonały już na dachu wstępnych uszczelnień z mchu i waty cukrowej oraz zainstalowały ksenonowe oświetlenie i laserowe holografy zakupione w ramach programu abordażowego w USA. Obecnie trwają też prace nad wzmocnieniem ścian sali wiązkami chrustu i filarami z trzciny cukrowej pochodzącej z darów wszechtechnologicznej Demolandii Chinese. Z zagranicy z Zjednoczonych Przystanków wszystkich Ameryk przekazał dziś na ręce dar w postaci spinek do Pidżamy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele ujednolicenia działań Centrum Konsolidacji Streszczeń i Koncentracji Przedsięwzięć na rzecz decentralizacji ruchu antyglobalistycznego. W trakcie uroczystości dokonano otwarcia muzeum, pomnika pamięci hipermarketów spożywczych. Brim, brim, brim, brim. O, przepraszam, i jeszcze jest wiadomość z ostatniej chwili. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, pan Pantofilej Przepułka z ozdobin średnich w ubiegłym roku nauczył psa mlaskać. Pies ma się dobrze, a badania gastroskopijne nie wykazało trwałych zmian w przełyku. Ta przełomowa metoda powinna zmienić podejście hodowców zwierząt już w ciągu najbliższych miesięcy. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz żegna się z Państwem Jerzy Mił i Głownik. Do zobaczenia. Bing, bing. Wysłuchali Państwo wiadomości. Trochę jestem w nerwach, bo ciągle nie ma ginger, ciągle miała planować przy ogrodzeniu, ale słyszałem jakieś dziwne dźwięki, słyszałem jakieś dziwne robotania jakieś znowu szare eminencje, czarne takie, cienie, nie chodziło, żeby jej się tylko nic nie stało, żeby jej się tylko nic nie stało. Wchodzimy do, nas, do następnego nagrobka, mamy tutaj dużo liści, mamy się trzeba odgarnąć trochę, Odkrywamy i widzimy. Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej tak to wygląda z tego co wiem podcasty z Izby Wytrzeźwień były tylko trzy ale za to jakie za to takie jakie niesamowite były podobne do podcastów szajpniętych polecam posłuchać to co z nich zostało na stronie, na show notes podam adres. Mamy trzy podcasty i reklamę. Podcast niestety już nie działa. Na, pod, na stronie podcastów na stronie podcastów jest napisane Drodzy byli obecni oraz przyszli pensjonariusze, witam serdecznie na stronie Izby Wycześniej, która już nie działa.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 Tak brzmiała izba wytrzeźwień, i pierwsza polska nieoficjalna podcasterka, bo oficjalną można zostać oczywiście po 10 podcastach. I tą palmę pieczeństwa przyznajemy wciąż nadającej, wciąż żywej, wciąż pięknej, wciąż jesiennie obłoconej gości Samosi z Niemiec. Jestem ciekaw, jakie tam są cmentarze. Tutaj na cmentarzu jest ciepło chociaż ciągle pada liści pełno, liści, wszędzie pełno, bo jesień. Obłacone buty, ginger ciągle nie ma, a my przesuwamy się do następnego grobu. To nie no to, no to jest taki grup. Katafal wielki. Próbujemy odsunąć Kamień wielki. Wielki. Odsunęliśmy ten kamień wielki I co tu mamy? Podcast Osowsko-Gdański. Powiem wam, drodzy, że to jest jeden z moich najlubieńszych podcastów, które już niestety nie nadają. Podcast był, był niestety taki ograniczony do tematów gdańsko-gdyńsko-osowskich. Osowa Góra to jest chyba właśnie jedna z dzielnic Gdańska. Ale pomimo tego podcast był bardzo, bardzo ciekawy. Nie zawsze, ale ogólnie ciekawy. No i wiosną tego roku, wiosną 2007 roku, z tego co pamiętam, zaprzestali nadawać po jakże od fajnym i ciekawym odcinku, gdzie dmuchali i sprawdzali, jak to się mówi jakość prezerwatyw. Tak, to się zakończyło wielkim wybuchem. Zatem posłuchajmy, jak się zaczął podcast osowsko-gdański, posłuchajmy, jak to było, pudełko z napisem podcast osowsko-gdański, posłuchajmy. Hmm? Czy pani się I... przygotowała? E, nie wiem czego pan ode mnie oczekuje, proszę pana, jakiego rodzaju przygotowania. No ja się przygotowałam. Jestem sprężony i gotowy. No to się zaraz okaże, czy się przygotowałam. No, ważne jest jak się zaczyna, a nie. Yy. A, yy, no nie, ważne jest właśnie.. Jak się nie kończy. kończy, a nie zaczyna. Oj, zaczyna. Właśnie, właśnie, w tym rzeczy. ja korzystając z wspaniałego serwisu Dziennika Bałtyckiego, <kuh> jako jeden z nielicznych, jak to się przez przypadek okazało, e, pozdrowienia dla Dziennika Bałtyckiego tutaj, chciałem, wydrukowałem sobie gazetę online i chodzę parę takich ciekawostek, które się tutaj dzisiaj zdarzyły i w ogóle. Pani też przygotowała pani Małgorzato? Ja pani Wojciechu przeglądałam dzisiaj tylko dodatek gdański dziennika bałtyckiego. Bardzo mnie irytuje to, że są odmiany dziennika bałtyckiego najróżniejsze. Natomiast... Podcast o osowsko gdański i wbrew pozorom wydawałoby się, że Tematy takie bardzo, bardzo ścisłe związane z Gdańskiem mogą być, muszą być nieinteresujące, ale nieprawda, nieprawda. Jak się cała czwórka zebrała, bo zazwyczaj podcast osowsko gdański był prowadzony w cztery osoby, to naprawdę, to naprawdę. Nawet jak gadali o głupotach, to było ciekawie, ciekawie. No a tutaj troszeczkę na ten cmentarzu wciąż nie ciekawie, wciąż nie ma ginger, chociaż słyszeliśmy przed chwilą jakieś krzyki damskie, nie wiem, czy to może coś Ginger atakowało, czy coś, ale... Ale idźmy dalej. Teraz tutaj mam taki, takie drzwi jakieś, otwórzmy. Zobaczmy to w środku. To, o, tak, tutaj to są takie grobowce, ale takie jakby takie domki malutkie, takie jakby... I tutaj w środku widzę właśnie napis Warsaw Insider, czyli czyli ulubiony podcast Szczepana. On tam pamiętam bardzo do nich dużo pisał, bardzo dużo o nich mówił, jak nagrywaliśmy razem, a chłopaki, w zasadzie dzieciaki miały niezłych ubaw, nieźle się bawiły nadając podcast o nazwie Warsaw Insider. Zaczęli nadawać tak samo jak ja podcast nie tylko dla rów, mniej więcej w październiku na jesień skończyli w połowie 2006 roku, czyli 9 miesięcy no, i niecałe 9 miesięcy, i tak to się jakoś skończyło na chyba 12 czy 13 epizodzie. I zamilkli, jak większość niestety polskich podcastów. Posłuchajmy, jak to tam u nich było. Niezła zabawa zawsze była, zawsze dużo ciekawych informacji. Nie zawsze jakościowo to dobrze, ale było ciekawie. I Szczepan, pamiętam, Szczepan bardzo ich lubił. szczególnie Szczególnie były chyba, pamiętam. Mm, Działy o klockach Lego, czyli, czyli już nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że, że, że trzeci raz mówię jeszcze Szczepan, którego gdzieś grup chyba tutaj też jest na tym cmentarzu, bardzo, bardzo... Lubiu, klockami się bawi. Posłuchajmy. co im dopuszczasz? I tak nie będzie następnego odcinka. Cicho, to niespodzianka. Jeśli masz problem, jeśli nic jeszcze nie może pomóc, a jeśli możesz znaleźć, może możesz zniszczyć... 18. Tata, tata, to mam dla was niespodziankę. Nie będzie następnego odcinka. E, głównie dlatego, że nam się trochę nie chciało i, i w ogóle. Przede wszystkim dlatego. E, poza tym musimy zmienić generalnie formułę. Konwencję. Konwencję, formułę. Wszystko Konwencje. jedno. A i pozdrawiamy naszych stałych słuchaczy Darka i Jędrka. I tych innych, o których, których nie znamy z nazwiska i imienia. Nie ja jest ja ich znam, za wielu. Ja znam. Masz jeszcze jakiegoś nazwiska i imienia? Oczywiście. Kogo? Okej, okay, dobra. To y, ten. To chyba, chyba, chyba, chyba, chyba papa. Yes, yes, yes, yes. Znowu kopiemy. Znowu pokopmy trochę tutaj nowy grób, będziemy troszeczkę kopać trz, trz, trz, trz. I tak i poznajecie. Poznajecie ten głos. First things first, czyli jak to się stało, że zacząłem nagrywać podcast? Hmm, w sumie nosiłem się z zamiarem samego nagrywania podcastu od jakiegoś dłuższego okresu czasu. Sam pomysł urodził się kilka miesięcy temu, w sumie jakieś trzy miesiące temu. Od jakichś dwóch miesięcy byłem gotowy, że tak powiem, do założenia własnego podcastu i do tego, aby rozpocząć, że tak powiem, działalność swą jako podcaster. Jednak zawsze coś się wydarzało, znaczy zawsze były jakieś przeszkody, jakaś inna, że tak powiem, inne rzeczy do robienia, tudzież inne interesujące rzeczy z tym Tak, to oczywiście Przemek Ochlander, który, który nadawał, zaczął nadawać na wiosnę 2006 roku i zamilk, niestety, na wiosnę tego roku. Oficjalnie, oficjalnie zrobił chyba 10 podcastów o nazwie Hochlander. Bawił się też w Maccasty, czyli, czyli podcasty dedykowane platformie w zasadzie portalowi myapple.pl. Bardzo był z niego zdolny człowiek, no ale jakaś, może choroba umysłowa albo coś, spowodowała, że niestety nie nadaje i właśnie tutaj leży w grobie i w pudełku z napisem Hochlander, takie trójkolorowe, jakieś to pudełko takie niebiesko-biało czerwono -oranż, oranżowe takie kolory nie wiem, czy to holenderskie czy co, takie kolory i tu właśnie widok leży poznajemy jeszcze chwilutkę głosu, głosu przemiona i tutaj zaraz, zaraz pójdziemy poszukać następnego podcastu który na pewno gdzieś tutaj zaraz leży. Na no, a Ginger leży? Nie. Już myślałem, Jezus Maria, to jakieś takie kupaliści. Znaczy, raz chciałem pozdrowić wszystkich e, swoich przyjaciół, e, znajomych, którzy e, chyba tego posłuchają, znaczy mam taką nadzieję, e, jak i też chciałem pozdrowić e, całą brać podcasterową. To niejako wy natknęliście mi do tego, aby zacząć... Przez Dark Town nie bądźcie shy, gather by the clock, take your seats. Glad you're here, it's forever. Festering rooms from years gone by, toxic waste buried inside in Dark Town. Następne kopanie tutaj, ciężko. To jeszcze trochę, bo tutaj następny grupy wykopmy. I co widzimy? Dwa pudełka. W jednym żółwik, a w drugim... a w drugim... W drugim... Wilk. Łukasz, wilk, więcek. Więcej Wam nie powiem o tych podcastach, bo nie za bardzo je słuchałem. Nie za bardzo wiem o co do końca w nich chodziło. Jakoś nie przypadły mi do gustu i to był problem z tym wszystkim ale posłuchajmy, co było w Żółwiku Żółwik, z tego co pamiętam, był podcastem szkolnym, a Łukasz Wilk Więcek miał bardzo fajną ankietę na stronie i to pamiętam tylko posłuchajmy, wiemy tylko, że podcasty już nie nadają od dawna, od dawna, bo dzisiejszy podcast właśnie jest o podcastach które nadawały które zaczynały w 2005 bądź w 2006 roku, ale już do 2007 roku nie dotrwały Słuchajmy. Witam fajnego gościa, Szymona i prowadzącego Andrzeja. I dobra. Dzisiaj zamierzamy poruszyć dosyć aktualny temat, a najaktualniejszy z aktualnych. W sumie to dzisiejszy, tak jakby. Yy, właśnie, Mikołajki. Klasowe i nie tylko. We wszystkich szkołach przeważnie jest tak, że yy, Mikołajki klasowe robi się w formie rozdawania yy, losowania osób, którym daje się prezent. Z tym wiążą się różne e, sporne kwestie jak cena, e, data wręczenia tego prezentu, bo oczywiście tradycja jedna nakazuje wręczami 6 grudnia, a druga dawanie pod, e, pod choinkę w Wigilię. Nasza słowecna klasa <gry> It's all on film, on the couch, in the shower, the states so are there still. Drinks of the ones who've dished out the marks of gravid really animals right from the start. It's how the hour the away. Come on, children, it's time to play in the dark time. Uwaga, uwaga! Zaczynamy drugie nagranie podcastowe w moim małym studiu. Jak Zamber mi doradził, w zasadzie nie doradził, tylko mnie równo opierniczył za to, co było w pierwszym podcastie. Teraz postaram się w włożyć więcej uczuć, więcej emocji, więcej dynamiki, jakby to można było nazwać. W Ten podcast chciałbym nawiązać do poprzedniego podcasta, w którym była mowa... O życzeniach wysyłanych mailami, smsami itd., itd. Takimi całkiem bezpłciowymi, bezsensownymi, po prostu, żeby wysłać tak na odczep się na pierdziel. No, chciałem tylko powiedzieć, że już pierwszego dnia po, po opublikowaniu tamtego podcasta już się pojawiły efekty, bo dokładnie, dokładnie, że właśnie około trzy osoby się odezwały odezwały i naprawdę z całego serca mnie przepraszały, że jest strasznie głupio że więcej tak nie będą robić, no i nie wiem, albo jestem naiwny, albo tak dobrze przekonują albo naprawdę tak postanowili się zmienić, ale ja im wierzę naprawdę im wierzę ja, ja Łukasz więcej, wierzę ludziom Czy Rakroszka, czy Rakroszka, czy gdzie jest Rakroszka, czy Rakroszka, czy Rakroszka, Jestem tu Darek z podcastu z Gaudy, tym razem z mojego studia Simak oczywiście, ale tym razem na trasie A13 z Hagi do Rotterdamu. Dzisiaj jak napisałem właśnie w moim blogu chrystman.net, napisałem że podcastu prawdopodobnie nie będzie, to mimo wszystko próbuję coś nagrać. Chciałem Wam w zasadzie opowiedzieć o, o, o tym, co wspominałem w poprzednim podcastie. Chciałem mówić o mojej innej pasji, w którym, którym pasja jest, pasja to ona, aha, którą jest gotowanie. Gotowanie to pasja. Ok. Chciałem Wam polecić wszystkim jedną z moich ulubionych potraw, którą bardzo lubię przyrządzać. Poza tym wszystkim zawsze jak do tej pory bardzo smakowała. Także jeżeli ktoś lubi, lubi rybę, zwłaszcza chodzi tu w tym wypadku o łososia, to polecam do słuchania dalszych części podcastu. Witam wszystkich serdecznie, tu mówi Darek z Holandii, z Gaudzie. Zapraszam do mojego nowego podcastu. W związku z świętami postanowiłem przemówić również nauczycielnym głosem. Chciałbym robić podcast o technice, o internecie o moich e, zainteresowaniach takich jak dotowanie, podróże, polityka fotografia cyfrowa i oczywiście będę mówił dużo o Holandii. Więcej w moim podcastie dowiecie się z, mo się z mojej strony internetowej krysman.net na mojej stronie znajdziecie również show notes i e, reżysfit oprócz tego linki na różne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 W kolejnej podcastu, ranie mózgu. Wyobraź sobie, że ktoś powiedział tobie, że nie chce z tobą mieć więcej nic do czynienia. Wyobraź sobie, że ktoś powiedział tobie, że nie chce z tobą mieć więcej nic do czynienia. Wyobraź sobie, wyobraź sobie, wyobraź sobie. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. to natchnienie pomysłu, wpływ, poddawanie, podsuwanie myśli, pomysłu, sugestii. Inspirator jest sprawcą moralnym lub duchowym. Ten, kto zachęca, podszeptuje, inspiruje, na przykład do manipulacji. Wszystko było, jest i będzie pojęciem względnym. Można dużo mówić. Działania człowieka sprowadzają się generalnie do jednej płaszczyzny. Jakiekolwiek one by nie były. Chęć dowartościowania się lub wynikają z niedowartościowania danego człowieka. Jak bardzo się mylisz w swoich przypuszczeniach, nic się nie mylisz. Nic się nie mylisz. A jak powiedziałem, to jest wszystko pojęcie względem. czego tak naprawdę oczekuję od Ciebie. Czego ja oczekuję. Może właśnie oczekuję, abyś Nie na tyle zaufał, abym był świadkiem tego wyżywania się, aby mógł cieszyć się Twoimi zawościami i wkurzać się tym, co Cię wkurzyło. To jest teoria. Czysta teoria. Nikt nie zna. tak do końca. Podcast, podcinek ja nazywam się Arek ten podcast nadaje dla was z Irlandii i dzisiaj już po raz właśnie po raz ostatni chciałem was pożegnać chciałem was pożegnać wszystkich słuchaczy moich chciałem wam podziękować za to że byliście i chciałem wam po prostu powiedzieć żegnajcie tak więc zapraszam was serdecznie na bardzo króciutki nawet nie podcast ale na pożegnanie z podcastem podcinek panie, drodzy panowie, oto inaugurujcie działalność jednoosobowego, bezsensownego teatrzyku nic wielkiego w wykonaniu jednej, zupełnie pozbawionej talentu aktorki. Na początek zapraszam na spektakl pod, jak sami przyznacie, niezwykle wdzięcznym tytułem, na bocznym torze. Tak, to prawda. Jestem osobą roztrzepaną. Pewnie nie ja jedna, tym niemniej cecha ta, Dostarczam wiele życiowych urozmaiceń. Chodzenie nie szlaku w niewłaściwą stronę, siadanie do niekoniecznie właściwych autobusów, ewentualnie mylenie pociągu, powoduje, że znajduje się od czasu do w miejscach, znaleźć się <śm> już dopiekamy końca naszego podcastu naszego grzebania w ziemi już jestem zmęczony strasznie już mam dosyć tego kopania odkrywania, grzebania w tych wszystkich starych rzeczach zatem kończymy kończymy ten podcast i mieliście okazję posłuchać jeszcze pięciu starych podcastów, które już nie nadają czyli na pierwszy pierwszy ogień poszedł Irek Roszkowski, Polska, Floryda tylko parę, chyba pięć odcinków Irek zamilk potem był Darek Krysman Darek Łosoś Krysman i jego fantastyczny łosoś Tyriaki tak, Darek już się niestety nie odzywa, nie nagrywa podcastów bloga prowadzi można sobie czytać krysman.net, ale niestety Darek nie nagrywa podcastów a były bardzo, bardzo ciekawe Następnym podcastem był podcast, był podcast, e, to klasyka polskiego podcastu, czyli Prania Młodowsku, podcast z Kanady, podcast w odcinkach, chyba było ich ze 130 odcinków, 2, 3, 10 minutowe odcinki codzienne, miliardy tych odcinków, miliardy po prostu mnóstwo, ale, ale budziły też dużo... Dużo wątpliwości jakościowych, bo niestety jakość tych podcastów nie była najlepsza. Potem Marek ze swoim podcinkiem niestety już nie nadaje, ale tak wyszło, że po prostu stwierdził, że projekt musi być w pewnym momencie zamknięty. Z premedytacją zamknął to wszystko i nie nadaje, a było bardzo ciekawie. I na samym końcu podcast Nic Wielkiego Podcasterka. Bardzo przyjemna pani, bardzo przyjemna pani. Słyszeliście już promo wcześniej w podcaście bodajże. Gdzie... szajba, chyba tak. Idę szukać ginger, idę szukać ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, ginger, Szukajmy czy może może znajdę. O Boże, a ja się wciąż boję. A ja się wciąż boję. ja z Brooklina pozdrawiają Filipowy podcast z Filipie kierowniku jak z na trzaskałeś odcinków bez liku. Z tego powodu narcy z Detroit do iPhone'a zapomniał PIN -kodu. Następne dwie zwrotki przeznaczamy dla piegowatej ślicznotki. Dziewczyno Sosnowca, nie na donatu wino, tylko makowca. W Nowym Jorku drzewkę i lotnisko, choć na kminie leży całkiem blisko. Jeśli was mój śpiewnie nudzi, zaraz pozdrowię kilku dobrych ludzi. Masa jest krytyczna, Borysa zacisza, żona pewno jest liczna. Pozdrawiamy Jacka Artymiaka. Wymieniona została dobra paka. Kończę góralskie śpiewanie. Ginger i Filipie, dobre macie podcastowanie. Podkaz nie tylko dla Sempu. Pozdrawiam chłopaki z bruklińskich ostępu.